Na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie. Telefony komórkowe powodują raka mózgu. Odpowiedzi na rosnącą liczbę danych w sprawie zagrożeń płynących z używania telefonów komórkowych Sąd Najwyższy we Włoszech, zebrany na posiedzeniu w Rzymie, zadecydował o konieczności podjęcia odpowiednich działań. W celu ochrony nieświadomych konsumentów, których mózgi mogą być narażone na poważne uszkodzenia, sąd wydał oficjalne orzeczenie, że istnieje związek między nowotworem mózgu a używaniem telefonów komórkowych. Orzeczenie opiera się na monumentalnym studium badawczym, którego wyniki wskazują na masowy wzrost ryzyka zachorowania na raka mózgu po 10 latach intensywnego używania telefonu komórkowego. Badanie to miało istotne znaczenie dla Innocente Marcoliniego, włoskiego biznesmena, który był kluczowym świadkiem dla sądu. Marcolini intensywnie używał telefonu komórkowego, jak świadczą zebrane w sprawie materiały, około 6 godzin dziennie w dni robocze. Po 12 latach takiego użytkowania u Markoliniego odkryto nowotwór. Naukowcy zdefiniowali go jako wynik uszkodzenia mózgu wskutek używania telefonu poprzez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane z komórki. Promieniowanie to uszkadza komórki mózgu do tego stopnia, że powstanie nowotworu staje się bardziej niż prawdopodobne. Uszkodzenie DNA zdarzyć się może również w przypadku laptopa z Wi-Fi. Odkryto, że powoduje on szkody w zakresie DNA i płodności w przypadku używania go przynajmniej przez 4 godziny dziennie. Marcolini, jak i wielu lekarzy oraz profesorów na świecie, jest wdzięczny włoskiemu sądowi. Decyzja sądu może spowodować, że włoski rząd również będzie musiał uznać istnienie związku pomiędzy używaniem komórek, a występowaniem nowotworów. Według The Telegraph Marcolini oświadczył, że to orzeczenie sądu jest zasadnicze dla ochrony dzieci przed zagrożeniem. Chciałem, żeby pokazano, że istnieje związek między moją chorobą a używaniem telefonu. Rodzice powinni wiedzieć, że ich dzieci są narażone na ryzyko takiej choroby. Oświadczenie Marcoliniego popiera profesor Angelo Gino-Levice, uznany onkolog i naukowiec szerzący wiedzę na temat środowiskowej mutagenezy. W duecie z neurochirurgiem dr Giuseppe Grasso, Levice wyjaśnił dla gazety The Sun, że orzeczenie sądu pozwoli wielu konsumentom, którzy doznali szkód wskutek działania telefonów bezprzewodowych, podjąć odpowiednie działania. Omawiając potencjalny przyszły pozew przeciw spółkom związanym z biznesem komórkowym, Lewis jest spokojny o przyszłe orzeczenia. Decyzja sądu jest niezwykle ważna, w końcu uznano istnienie Związku Przyczynowego. Nie jest to jeszcze wszystko, co można zrobić w tej sprawie, ale to dobra ścieżka dla rozpoczęcia działań prawnych ofiar tego przemysłu. Rozważamy podjęcie działania na podstawie pozwu zbiorowego. Zbiorowy pozew może nie przyciągnąć wielkiej uwagi mediów, jednak da możliwości walki prawnej. W przypadku gdy spora liczba konsumentów dowie się o tym wydarzeniu pozwy zbiorowe mogą zacząć rozprzestrzeniać się poza terenem Włoch i pozwolą na walkę z korporacjami elektronicznymi. Już teraz firma Apple i inne spółki ostrzegają w instrukcji obsługi, że telefony komórkowe mogą powodować poważne problemy i zalecają trzymać się w odległości kilku centymetrów od głowy. Innymi słowy, spółki te są świadome istnienia realnych niebezpieczeństw dla ludzkiego zdrowia. Tym niemniej orzeczenie sądu jest dobrym początkiem w kwestii przyszłego zmuszenia korporacji do brania odpowiedzialności za swoje działania i obowiązku tworzenia bezpieczniejszej technologii. Opracowanie Antoni Guciardi Źródło Aktywist Post czytała Paulina B. Podkład muzyczny Wojciech Wszelaki i Dorian Przystalski. Montaż Maurycy Habranek. Produkcja Radio Wolne Media. Na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie.